To są informacje Polskiego Radia 24. Rośnie liczba strażackich interwencji z powodu silnego wiatru. Służby monitorują sytuację. Napastnik działał sam. Nowe informacje o niedoszłym zamachowcu w Waszyngtonie. Pękła bariera dwóch godzin podczas maratonu. W Londynie padł rekord świata. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Już blisko 1600 interwencji strażaków związanych z silnym wiatrem. Porywy zerwały lub uszkodziły kilkadziesiąt dachów. Jak mówi nam rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, najwięcej zgłoszeń odnotowano na wschodzie i w centrum kraju. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Tutaj interweniowaliśmy za każdym razem ponad 300 razy. W wyniku silnego wiatru uszkodzonych lub zerwanych zostało ponad 50 dachów. Na chwilę obecną brak informacji o osobach poszkodowanych w skutek silnego wiatru i wichurami przychodzącymi na Polsku. W związku z alertami MGW dla dziewięciu województw, przed silnym wiatrem służby monitorują sytuację i są przygotowane do natychmiastowych działań, zapewnia o tym MSWiA. Ostrzeżenia dotyczą północnej, centralno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Na początku przyszłego tygodnia sytuacja pogodowa powinna zacząć się stabilizować. Amerykańskie służby badają dokładne okoliczności próby zamachu podczas gali w Waszyngtonie. Według najnowszych doniesień prokuratora generalnego celem ataku mieli być przedstawiciele administracji Donalda Trumpa oraz sam prezydent USA. Sprawca działał sam. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, strzały rozległy się podczas dorocznego balu dziennikarzy w Waszyngtonie. Prezydenta USA bezpiecznie wyprowadzili ag agenci Secret Service. Pozostali goście schowali się pod stołami, przy których wcześniej siedzieli. Wśród nich były korespondent Polskiego Radia Marek Bałkuski. Do sali próbował wtargnąć 31-letni mieszkaniec Kalifornii. E, mężczyzna miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. E, są o, widoczne e, nagrania z kamery e, w tym hotelu, w holu tego hotelu, na którym widać jak biegnie, jak e, strzelają do niego e, agenci Secret Service. Sytuacja była niebezpieczna, oceniał na naszej antenie amerykanista z uczelni Korczaka Marek Kawa. Ale był niebezpieczny. Nie ulega wątpliwości, że, że pojawienie się w takiej odległości z aktywną bronią to jest mocny sygnał dla polityków amerykańskich. Myślę, fatalny, że błąd popełniany nie tylko przez Amerykanów, to znaczy skumulowanie pierwszej, i drugiej, trzeciej osoby, bo tak się odczytuje i wiceprezydenta i sekretarza stanu w, w jednym miejscu. No. Napastnikiem był Col Thomas Allen, 31-latek z Kalifornii. Sprawca kupił co najmniej dwie sztuki broni w ciągu ostatnich kilku lat. Miał przy sobie też noże. Wiadomo, że niedoszły napastnik miał wynajęty pokój w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gala. Najpewniej jutro prokuratura zdecyduje o tym, czy zaskarży postanowienie sądu w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Kierowca trafił do tymczasowego aresztu. Może jednak go opuścić, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Śledczy domagali się tymczasem bezwzględnego aresztowania 57-latka. Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu podkreśla jednak, że nic nie wskazuje na to, by podejrzany umyślnie potrącił polityka lewicy.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 Do tragedii doszło w czwartek. Łukasz Litewka został śmiertelnie potrącony przez samochód na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. To już ostatnie dni na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. 30 kwietnia o północy mija czas na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Choć można to wciąż zrobić w formie papierowej, to rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska zachęca do skorzystania z usługi Twój EPIT.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 Przebiegł maraton w mniej niż dwie godziny. Kenijczyk Sebastian Sawe zapisał się dziś w historii światowego sportu. 30-letni biegacz triumfował w Londynie z rekordowym wynikiem. Metę przekroczył po godzinie, 59 minutach i 30 sekundach. Rekord świata został więc poprawiony o minutę i 5 sekund. W ten sposób jako pierwszy człowiek Kenijczyk pokonał maraton w czasie poniżej dwóch godzin. To były informacje Polskiego Radia 24. Prawdziwy kwiecień plecień dziś za oknami. Na zachodzie sporo słońca, a na Suwalszczyźnie przelotny deszcz i miejscami nawet śnieg. Do tego na wschodzie obowiązują wciąż ostrzeżenia przed silnym wiatrem, w nocy natomiast przymrozki możliwe są w całej Polsce. Obecnie na termometrach średnio od 6 do 11 stopni. Radio 24 Słowem Wszystko jest 6 minut po godzinie 14. Setki tysięcy Polaków śledzą dziewięciodniowy stream charytatywny prowadzony przez influencera Ganga. Celem akcji jest wsparcie dzieci chorych na nowotwory. Transmisja bije rekordy popularności. Stan konta akcji charytatywnej na ten moment przekroczył już 130 milionów złotych. A gościem Polskiego Radia 24 jest Wojtek Kardyś, ekspert od social mediów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. 130 milionów złotych. Do końca akcji teraz, kiedy rozmawiamy, zostało jeszcze godzina i 53 minuty, a licznik tej akcji bije tak szybko jak no niemalże na dystrybutorach paliw. Proszę powiedzieć, to największa taka akcja w historii polskiego internetu? To jest największa akcja w historii, w dziejach social mediów na pewno Polski, jeżeli nie ogólnie internetu. W tym momencie, panie doktorze, to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ w tym momencie ten stream, który się dzieje w Polsce, w, na Pradze, w Warszawie, jest największym streamem na żywo obecnie na świecie. To jest numer, numer jeden ze streamów na świecie. Yy, to, to, jest, to jest na tyle niesamowita historia, to jest na tyle autentyczne, na tyle spektakularne, gdy ja o tym pisałem, czy mówiłem już yy, wielokrotnie, że to zawsze mam ciary yy, na całym ciele, ponieważ czegoś takiego. Ja, proszę Państwa, żyję i pracuję w internecie od 15 lat, ale czegoś takiego w polskim internecie. Jeszcze nie w tej chwili ten stream, czyli ten przekaz na żywo na YouTube ogląda 847 tysięcy osób, 847 806, żeby być absolutnie dokładnym. Natomiast fundacja, jak jestem teraz na stronie tej fundacji, działa od ponad dekady, wspiera setki podopiecznych, ma 12, ponad 12 własnych projektów i 80 zaangażowanych wolontariuszy. Panie Wojtku, czy 10 dni temu słyszał pan o tej fundacji? Jeżeli mam być zupełnie szczery z państwem? Nie. Zupełnie szczery nie, nie słyszałem o tej fundacji. W tym momencie, jak ja patrzyłem na, na statystyki, o akcji, ten, ta, ta akcja ma około 160 milionów zasięgu. 160 milionów zasięgu. Proszę państwa, to jest, to jest taka historia, to, to jest tak jakby um, trzy razy osoby w Polsce usłyszały Cancer Fighters, o fundacji Cancer Fighters. To jest coś absolutnie niezwykłego. To, to Skąd nie fenomen? Da przy... Drodzy Państwo, tego się nie da e, przeliczyć na pieniądze. E, i e, Skąd ten fenomen? E, drodzy Państwo, my żyjemy w czasach social media, żyjemy w czasach, e, gdzie, gdzie jesteśmy podłączeni e, bez, e, praktycznie 24 godziny na dobę z, z social mediami i z to jest nowa telewizja, streamy to jest nowe spędzanie czasu. I ja, ja na swoim, w swoich postach na social media już pozwoliłem sobie ogłosić, że ten, że Ganki z tym swoim e, streamem charytatywnym to jest współczesny Wośw, to on jest nowym przedstawicielem e, f, f, f, zbiórek karytatywnych i to jest nowy Jurek Owsiak. E, to, to, co dawniej nas e, mobilizowało, te 30 lat wośp e, że zbierało się przez jeden dzień i to nas, w jakiś sposób nas solidaryzowało. To w tym momencie no, budzimy się w nowych czasach, w czasach social media i e, robimy to samo, tylko przez stream. E, ja, ja, ja nie zapomnę, jak dosłownie dwie godziny temu e, e, Grupson e, zaśpiewał na szczycie, po 125 milionów e, zaśpiewał na szczycie i w ciągu tej jednej piosenki, drodzy Państwo, to ona trwała chyba trzy minuty, e, e, udało się wbić na licznik milion mln. tysięcy. Takie rzeczy, to są one, one się nie dzieją, drodzy państwo. To, to, to jest to jest fenomen na skalę absolutnie światową i nie boję się tego yy, powiedzieć, bo ja nie słyszałem o czymś takim e, z polskim, ani nawet z organizmem na globalnym internecie nigdy. To Nie. jest absolutnie fenomenalne i powinniśmy się szczycić tym. No to jest, to jest oczywiście powód do dumy, ale idąc za dosyć taką śmiałą tezą, którą pan teraz rzucił, czyli, że to jest nowy WOŚP, no ja przypomnę, że WOŚP, czyli Wielka Orki Orkiestra Świątecznej Pomocy, to jest akcja prowadzona od ponad 30 lat, tylko w ciągu jednego dnia w tym roku, podczas ostatniej akcji zebrała, no, dwukrotność tej kwoty, bo ponad 260 milionów złotych, tysiące wolontariuszy zaangażowanych w akcje, wysyłanie serduszek w kosmos Panie i tak dalej. Więc Panie redaktorze, pytanie czy redaktorze, to można ja, nie chcę, ja nie chcę tego deprecjonować. Obydwie akcje są, są bardzo potrzebne. Tyle tylko, że woś, na, po, po przez te lata swojej wspaniałej działalności ma też, mówię inaczej, Potrzebujemy nowego otwarcia. Ja nie mam nic przeciwko, żeby Włochy również działał. Niech działa, to jest wspaniałe, ale to, ta akcja charytatywna jest ponad podziałami, ponad politycznymi podziałami. Ona trafia zarówno do GNZ, jak i do milenialsów, jak i do baby boomersów. To jest dla pokolenia które urodziło się z komórką w ręce. To jest dla pokolenia social mediowego. I to na, na w tym znaczeniu, yy, jak yy, nazwałem to nowym Włośwem, to, yy, to jest ta ogromna akcja charytatywna, która ma jednoczyć dla nowego pokolenia. I, i ja nie mówię, ja nie chcę, nie chcę tutaj depresjonować, raz jeszcze powtórzę, to nie chcę depresjonować Włośwu. Uważam, że obydwie akcje są potrzebne. To jest po prostu nowe rozdanie dla nowego, absolutnie nowego pokolenia social mediowego. No właśnie, te 137 milionów teraz, kiedy rozmawiamy, to, to e, młodzi ludzie, to te właśnie zetki wpłaciły pieniądze e, na, na pomoc? Nie, nie, nie wiem, bo też nie mam e, panie redaktorze danych. E, ja myślę, że wszyscy wpłacają. No, proszę zobaczyć na kwoty, które też Płacimy firmy e, po lewej stronie streama. To, to też, to też to, to, to, to jest o milionowych kwotach. Tutaj e, solidaryzuje się cała Polska. Podejrzewam, że od młodych się zaczęło, bo to młodzi głównie oglądają streamy i od młodych się to zaczęło, ale teraz to się rozlewa na całą Polskę. My lubimy takie akcje? W sensie mamy takie poczucie, że panie, robimy co Coś Panie... ważnego, a jednocześnie no nie trzeba wychodzić na zewnątrz, nie trzeba marznąć, nie trzeba tutaj zbierać, liczyć i tak dalej. Panie redaktorze, my nie tylko lubimy takie, takie akcje. My potrzebujemy takich akcji. Ja przypomnę, że Polska jest obecnie jednym z najbardziej spolaryzowanych krajów w Europie. Zajmujemy bodajże trzecie miejsce. I to jest niechlubna absolutnie statystyka. My potrzebujemy takich akcji. My potrzebujemy takich wydarzeń, gdzie my wszyscy... Polacy potrafimy się w tym jednym celu zmobilizować. Proszę sobie proszę zauważyć, że no jest z tego trwania tego streama, streama, ludzie robili progi. Na przykład Doda pogodziła się z Magdą Gessler na tam pięćdziesiąt kilka milionów. Potem e, znowu jakaś inna influencerka godzi się z oo, jakle Osia pogodziła się ze swoim byłym chłopakiem Kasperem Bońskim. I to jest wspaniałe. Jak chodzi o po przekroczeniu jakiegoś progu. I to jest wspaniałe, tak to jest wspaniałe. W pewnym momencie e, e, oglądamy, kiedy Mata, jeden z największych raperów e, po, polskich e, obecnie, e, trzyma telefon i robi nas z łaczką gangowi, który jest na streamie, na żywo, podczas innej ze Takiego czegoś nikt by nie wymyślił. Nikt, żadna osoba. To się po prostu musiał wydarzyć spontanicznie. Dlatego jest to tak potrzebne i mam nadzieję, panie radny, mam nadzieję, że to początek nowej cyklicznej akcji hertycyznej, która się będzie odbywać co roku. Mam taką nadzieję, bo naprawdę Polska, jak i ludzie chorzy na raka tego potrzebują. Ja myślę, że pan doskonale wie, a myślę, że też znaczna większość naszych słuchaczy też będzie wiedziała, czym jest wiral. Czy to jest właśnie takie coś, co można określić wiralem? To... Panie redaktorze, to nie jest raczej to, to, viral. To jest coś potężniejszego niż wiral, To jest mega viral. Nie wiem jeszcze, jak to określić. Jak, jak tylko stworzymy nowe słowo na to, co się dzieje, to to, to y, na pewno powstanie. Ale drodzy Państwo, mówimy o 140 milionach zasięgu i to na ten moment, a podejrzewam, że dobije do 200 milionów, to jest mega viral. To jest, drodzy Państwo, mega, mega viral. Y, i, I mam nadzieję, znowu, mam nadzieję, że to się nie zatrzyma i ten się będzie dalej bił. E, czy już przekroczyliśmy, panie redaktorze, 140 milionów? E, 138, 200, 138 300. Czyli, czyli... Panie, panie redaktorze, podczas rozmowy, naszej rozmowy, Polacy płacili milion. <laughs> milion. Podczas naszej rozmowy. No dobrze. To nie jest, jest widok, to jest coś pozytywniejszego. No dobrze, to y, ja pamiętam, bo przecież w ostatnim czasie y, mieliśmy trochę y, akcji, które też wydawały się być początkiem czegoś nowego. Pamięta pan zapewne akcję Ice Bucket Challenge, czyli zbieranie Oczywiście. pieniędzy na y, osoby, które cierpiały na stwardnienie zanikowe boczne. Wtedy takim elementem było polewanie się lodowatą wodą. Y, to jest nawiązanie trochę albo to jest ewolucja tamtego wydarzenia? No bo to, to nie stało się zjawiskiem takim corocznym, że co roku ludzie polewają się tą zimną wodą i co roku zbierają na, na, na pomoc. Dlatego zastanawiam się, czy, czy nie idziemy tutaj za daleko mówiąc, że ta akcja stanie się już taką akcją cykliczną. Panie, panie profesorze, ja nie wiem, czy ta akcja stanie się akcją cykliczną. Mam taką nadzieję, że ta akcja stanie się taką akcją cykliczną, ponieważ tak jak wspomniałem, osoby chore na raka, które to również znam osobiście, bardzo potrzebują takiej pomocy i dlatego mam nadzieję, że ta akcja stanie się cykliczna. A co do samego Ice Bucket Challenge, ta akcja odbyła się dokładnie 10 lat temu. To były początki, drodzy państwo, social mediów, które, które pokazywały, że wirusowość, ta wiralowość, jest możliwa. I wtedy naj, najbardziej najbogaci, ludzie z największym zasięgiem w w tam, tam, tamtych czasach polewali się wodą. I to była zabawa i wpłacanie i, i, e, pieniędzy na cel charytatywny. W dzisiejszych czasach to już nie jest ciekawostka. To już jest takie streamy charytatywne stały się po, po, po, po części trochę normą naszych czasów czymś absolutnie normalnym, już nie taką ciekawostką, jak w tamtych czasach właśnie było Ice Bucket Challenge. Teraz stream hardyny jest czymś normalnym, czymś, co czym ludzie się obyli i dlatego chcę wierzyć, że taki stream może być cykliczny, ponieważ my się już przyzwyczailiśmy jako społeczeństwo przywyczailiśmy się do takich streamów, przypomnę, że 27 milionów Polaków korzysta z social mediów na co dzień. 27 milionów Polaków. Dlatego Teraz takie simmy e, e, mają szansę, jak, e, taki film jak ten z Łatwoganga ma szansę stać się czymś spektakularnym i mam nadzieję raz jeszcze powtórzę, cyklicznie. Trzymam za to kciuki, żeby tak się wydarzyło. Pamięta pan słynne hasło ostry cień mgły, to wtedy było to słynne hot 16 dla lekarzy, dla, na walkę z koronawirusem. Wtedy, kiedy na początku raperzy nagrywali takich 16, rozumiem, wersów rapowych i nominowali kolejne osoby, no i to tak się rozeszło, że aż nawet pan prezydent wystąpił właśnie chyba na, na TikToku i, i też wykazał się tutaj taką inicjatywą, no i wtedy ten tak. słynny Ostry Cień Mgły się pojawił. Tak. Panie redaktorze, tylko przypomnę, czy pan redaktor pamięta, ile zebrali wtedy pieniędzy? Oj, nie pamiętam, proszę wybaczyć, ale to mnie pan A ja pamiętam, no. bo ja to, ja, to, ja to sobie sprawdziłem o wiele wcześniej, drodzy państwo. Pod Sixth Challenge, to była wielka akcja, która działa się chyba przez parę dni, prawda? Wtedy, przez tak. tygodnie. Tak. Tak. 3,7 miliona złotych. 3,7 miliona złotych, czyli tyle, ile teraz ta akcja zebrała w ciągu ostatnich dwóch godzin. I, i, nie, nie, dro drodzy państwo, 3 miliony to nic zbiorą, jak nie skończymy gadać. Wśród poza naszej rozmowy to jest taki, to jest taka, to jest tak spektakularna, spektakularny moment. I dlatego, panie redaktorze, to jest coś, co, czego ja jeszcze nigdy w życiu nie zaobserwowałem, będąc badaczem social media od 15 lat, takiej akcji charytatywnej, gdzie podczas 15 czy 20 minut rozmowy film zbiera 3 miliony, to czegoś takiego... To może, jeszcze, może, może, może przypomnę jeszcze jedną statystykę. Czy wiedzą Państwo o tym, że ten stream, Łatwo Ganga, w tym momencie dwukrotnie, dwukrotnie przebił e, największy stream w historii, e, zorganizowany przez największego influencera na świecie, czyli Mr. Blista. My, ten, te, przepraszam, ten stream jest największym Streamem, hard, z, z, z, który zabrał największą ilość pieniędzy, i on właśnie wchodzi do rekordów e, Gitesa. To mówimy o czymś tak dużym. Dlatego jest bardzo istotne, żeby ten film nagłaśniać, bo jeszcze, jak, jeżeli zostało. Wiemy, panie doktorze, godzina, godzina 40 Godzina 40. Drodzy Państwo, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o akcji, łatwo gang na YouTubie wpisać, proszę wpisać i proszę wpłacić 10, 20, 15, 100, 200 zł, nieważne, ale. Pomóżmy dzieciakom, przypomnę, że wszystko, cała ta kwota idzie bez prowizji do nich. To wszystko idzie na dzieciaki. Przypomnijmy, że to one są najważniejsze. Ja tak właśnie spoglądam na te kwoty, które wpadają. To jest 500, 200 zł, ale też są 20, 10, 50, więc to są bardzo różne kwoty, czasami takiej i wyższej, 2000. Więc my chcemy być też częścią takiego wielkiego wydarzenia, skoro już tyle osób wpłaciło, skoro jest ten efekt czasu, że właśnie niewiele już zostało do, do wpłacenia. Więc my też chcemy być tym. Tą, tą jednostką, która zasili również ten, ten cały... 140 milionów właśnie pyknęło. że <śmiech> my chcemy to zasilić? No, proszę, proszę. 140 milionów, a jak zaczynaliśmy rozmawiać, było chyba 136-137. <śmiech> tak, ta, ta, panie redaktorze, tak, chcemy być, chcemy być wspólnotą, bo... Potrzeby, raz jeszcze powtórzę. My jako naród potrzebujemy akcji, gdzie możemy się wspólnie solidaryzować z jednym celem, a czy jest szczytniejszy cel niż pomoc dzieciom chorym na raka? Chyba nie ma. Więc dlatego ta akcja przeszła najśmielsze oczekiwania. Właśnie dlatego, że w końcu bez podziałów politycznych wszyscy mamy ten jeden cel. I co najważniejsze, dzięki technologii, Możemy oglądać to, co się dzieje w tym mieszkaniu naprawdę w Warszawie z każdego miejsca na Ziemi, ponieważ każdy mamy telefon i co więcej możemy wpłacać przez telefon te wpłaty. Nie musimy iść szukać jakiejś osoby, wolontariusza i spytać mu 5-30 złotych. Nie, wystarczy, że zrobimy przez blik czy przez inny sposób szybką wpłatę i to jest wszystko. Raz jeszcze powtórzę, taka akcja spontaniczna. To jest coś y, absolutnie niebywałego i na jeszcze powtórzę, że mam nadzieję, że to będzie cykliczne, bo nie Polacy potrzebują takich akcji, gdzie może, możemy się wszyscy wspólnie solidaryzować ponad podziałami. Panie Wojtku, a jak to się ma do tego, co do tej pory Pan e, e, przed czym do tej pory ostrzegał? Przed patoinfluencerami, przed treściami, które mogą być niebezpieczne dla e, młodych ludzi, przed tym, no właśnie, w którą stronę idą social media, o, przed botami, które generują treści e, często powodując polaryzację. No i, i nagle mamy taką akcję, w której e, tyle osób się zaangażowało i robią tak ważną rzecz. D, d, jak, to, m, m, jak to porównać jedno z drugim? Panie redaktorze, media poświęcają bardzo dużo czasu patoinfluencerom i ja również poświęcam bardzo dużo czasu tej złej stronie internetu i tej złej stronie social mediów i akurat dzisiaj myślę, że to nie jest moment, żeby rozmawiać właśnie o tych złych czasach, o, tych złych, o, tym, o tej złej stronie medalu, bo teraz wydarza się coś, co, jak tylko o tym wspominam, jak tylko wchodzę na ten stream, to mi się sama mordeczka śmieje i nie mogę przestać się nadziwić. E, jak, ja, jak, ja, jak ja widzę, nie wiem, czy pan wie, ale tam na tej klatce jak widzę, stoją Aleja Gwiazd. Jest taka nowa Aleja Gwiazd. Tam stał Artur żeby wejść do mieszkania. Stoi Artur śpilka, stoi Mrozów, stoi Borys w orkiestra, stoi Borys Szyms. E, oni czekają, żeby tylko wejść do gościa, który streamuje i ogląda go prawie milion osób. To, drodzy Państwo, to jest ponad podziałami i to jest coś, co powoduje, że my się uśmiechamy. My nie, nie boimy się internetu. My się uśmiechamy i my wchodzimy do niego z uśmiechem. Koj, dla takich chwil, dla takich wydarzeń powstały social media, powstał internet, żeby nas jednoczyć i żeby pomagać jest najpiękniejsze, najpiękniejsze, co się wydarzyło od bardzo wielu, wielu, wielu lat. Potrzebujemy tego i powinniśmy o tym jak najwięcej rozmawiać. Nie o infleserach, nie o tych patogelach, tylko o tym wydarzeniu. Bo w końcu stało się coś, co mo mogę z dumą powiedzieć, że jestem Polakiem, mieszkam w Polsce i należę do dumnego, pięknego narodu polskiego, który zebrał już 140 ponad milionów na dzieciaki chore na raka. To jest coś, co powinniśmy Drodzy Państwo wspierać. Słyszę, jak ekspertowi od social mediów po prostu e, takie ciepło do, do serduszka właśnie e, płynie w związku z tym, e, co się dzieje. E, ja raczej myślałem w kontekście tym, że e, proszę wybaczyć za to porównanie, ale że e, algorytmy właśnie poszły do czyśćca i, i, i algorytmy pokazują, że, że można również wybić treści pozytywne, nie tylko negatywne, że to jest chyba jakiś też dobry znak, że, że, e, że, że nie musimy jakby karmić tylko algorytmów złymi rzeczami. Tak, ponieważ algorytmy, to jest bardzo istotne, ponieważ algorytmy nie mają czegoś takiego jak sumienie, nie mają czegoś takiego jak emocje. One wybijają tylko te rzeczy, które mają duże zaangażowanie. To jest tylko i wyłącznie ich robota. Jeżeli więc wszyscy każdego dnia będziemy wspierać treści, które będą miały dobrą treść i będziemy sprawiać, żeby one będą miały większe zaangażowanie, to algorytmy automatycznie będą zwiększać im zaangażowanie. To jest bardzo prosty mechanizm. Jeżeli nie pozwolimy, jeżeli nie będziemy dawać paliwa tym wszystkim patogalom i tym wszystkim patoinfrencerem, nie będziemy o nich mówić, nie będziemy e, ich oglądać i nie będziemy ich komentować i tak dalej, to te treści, drodzy państwo, znikną. To jest proste, to jest badalne. Wystarczy przestać oglądać i zacząć oglądać stream i gdzie spłacamy pieniądze na dzieciaki. Cała filozofia, panie redaktorze. To jest cała filozofia. No dobrze, a jest jakiś przepis na sukces, żeby to powtórzyć? E, wie pan co? E, to, jest, to jest ciekawe pytanie, ponieważ ten sukces był możliwy dlatego, że on był spontaniczny. To nie było zaplanowane. Tutaj nie ma żadnego PR-owego zadęcia. Tutaj nie ma żadnej firmy ukrytej pod paszczykiem e, Charity washing. Nie. To jest akcja charytatywna, która powstała z dobroci serca e, przez jednego chłopaka i e, rozpoczęta od utworu utworu pewnego rapera BDS-a i to jest wszystko. Nie, nie, nie stało za tym żadna machina korporacyjna. Czy jesteśmy w stanie to e, powtórzyć? Tak, mam nadzieję, że jesteśmy w stanie to powtórzyć e, mam, i mam też nadzieję, że e, założenia tej akcji, czyli bez żadnego korporacyjnego czy firmowego zadęcia, tylko po prostu czysty stream, z, e, który dzieje się bez żadnych jakichś tam dodatkowych wie pan, zasięgów, i, i żeby tam nie stała żadna marka za tym. E, mam nadzieję, że to się będzie znowu odbywać co roku. No, I i e, panie radny, ja nie wiem, e, odpowiadając już tak podsumowując, nie wiem, ale mam nadzieję, że e, będzie się powtarzać. To jeszcze zapytam, a jak tego nie zepsuć? bo y, zasięgi, bo ey, to, jak to ey, robi wielką taką robotę, to teraz, żeby tego po prostu nie zepsuć. Drodzy Państwo, kiedy pojawiają się pieniądze, zawsze się coś psuje. To pieniądz zawsze psuje coś dobrego. Y, wiem to niestety z doświadczenia. Dlatego też, e, jeżeli osoba, która za tym stoi, czyli e, influencer mand, e, nie e, będzie dalej tak skromny, proszę, proszę Państwa, jak ja go oglądam, to po prostu nie mogę uwierzyć, jak to jest skromny, i fajny chłopak, skromny i fajny popak który na, trymu naprawdę, ja, to, ja mu absolutnie wierzę, że nie zależy mu na pieniądzach, że on to robi z dobroci serca i yy, yy, chcę powiedzieć, że jeżeli łatwo gang Piotrek się nie zmieni, będzie taki jaki jest w tym momencie, to jestem spokojny o tą akcję. Wojtek Kardyś, ekspert od social mediów, moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję się, się. Pozdrawiam. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Teraz, kiedy rozmawiamy, na koncie tej fundacji jest już ponad 141 milionów złotych, a do końca akcji zostało nieco ponad półtorej godziny. Reklama.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 Zgłoszenie społeczne Autopromocja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 Promocja. 30 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. A gościem Polskiego Radia 24 jest Artur Orzełowski, założyciel Akademii Inwestora, psycholog biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam. W momencie, kiedy rozmawiamy, na e, koncie fundacji e, i, i tego streamu Łatwo Ganga jest już ponad 142 miliony złotych. Kiedy zaczynałem rozmowy na ten temat jakieś 30 minut temu, to zebrali już w tym czasie około 5-6 milionów złotych. Coś absolutnie niebywałego się dzieje. To pokazuje, że Polacy mają serce, czy to jest e, sposób na to, żeby również młodzi ludzie mogli wykazać, że, że mają serce? Tak mi się kiedyś rozmowa, którą mieliśmy e, i ja pamiętam, że w wywiadzie e, powiedziałem tam, że Polacy mają naturalną potrzebę pomagania innym. E, gdzieś e, było to później cytowane e, i tutaj jest ten właśnie mechanizm. On bardzo fajnie pokazał tą naturalną potrzebę, tylko żeby ta naturalna potrzeba e, została pokazana i, i była tak spektakularna, jak tutaj się stało, to musiały się zadziać te rzeczy, które, e, które wystąpiły, czyli nie było Zamieszanej polityki, nie było zamiesz zamieszanego biznesu, była autentyczność młodego chłopaka, który rzeczywiście chce pomagać. I ludzie to widzą, i ludzie to kupują. Jak to jest możliwe, że w streamer zebrał no, nieco ponad połowę tego, co w ostatnim e, wydaniu zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Teraz jest 142,5 miliona, WOŚP zebrał około 263 milionów, ponad 263 miliony. Nie chcemy pomagać, jeżeli widzimy, że stoją za tym jakieś interesy. Nie chcemy pomagać, jeżeli widzimy, że stoją za tym jakieś opcje polityczne, jeżeli widzimy, że ktokolwiek na tym zarabia. I bardzo, jest dużo takich osób, które gdy widzi tego typu rzeczy, nie chce pomagać. Tutaj tego wszystkiego nie było. Jest młody chłopak, od którego bije autentyczność, jest mega naturalny. Widać, że on nic nie sprzedaje, nie buduje swojej marki, nie robi żadnego PR-u i przez to ludzie to kupili. Co, co, Stąd... ci... co, co ciekawe, w ciągu tych dziewięciu dni jedna z firm zaliczyła pewien kryzys wizerunkowy, kiedy zaproponowała, że wpłaci pieniądze, jeżeli jedna z artystek wystąpi e, e, tam, na, na ich tam, nie wiem, evencie. E, na co artystka odpowiedziała, że no, nie można pomagać w zamian, że albo się pomaga, albo się nie pomaga. Ale tak jest właśnie. Się... I to się drugi... zrobiła Tak, bo z drugiej strony ta firma zadziałała tak jak większość tego typu akcji działa, czyli jest przyzwyczajona do czegoś, że zbieranie pieniędzy, charytatywna jakaś zbiórka bardzo często jest jest związana z biznesem albo z polityką. Więc ta firma de facto zrobiła to, co się dzieje cały czas, a Czy... ten chłopak powiedział nie. Czyli my się uczymy dopiero, albo inaczej. Jesteśmy w fazie e, uczenia się, e, jak właściwie również zarządzać wizerunkiem e, w momencie, kiedy dzieją się takie akcje. No bo myślę, że to absolutnie wszystkich e, zaskoczyło, że to jest aż taka potężna siła. Dokładnie tak. To jest wzorowe jakby zbieranie pieniędzy na cel charytatywny, gdzie chłopak wprost powiedział tam, słyszałem, że on nie chce wpuszczać żadnych polityków i tak jak firmę zatrzymał powiedział nie, to nie jest biznes, tu jest pomaganie. Albo pomagacie, a jak nie, to nie robimy biznesu. Tak, my się dopiero tego uczymy Polacy. My lubimy, e, lubimy pieniądze, my Polacy lubimy pieniądze. E, co w takim razie, oprócz tego, że lubimy pomagać, co w takim razie e, idzie za człowiekiem, który inwestuje w kryptowaluty? Czym się kieruje? To zależy. Jest chęć zysku u większości i jak ktoś się zastanawia, czy inwestować w kryptowaluty, to też lubię powtarzać. Jeżeli chcesz zainwestować 100% swoich środków, to jest głupota. Jeżeli chcesz zainwestować 5% jako dywersyfikację, to jest ok. Mamy naturalną potrzebę inwestowania i jeżeli... Działamy racjonalnie, a nie idziemy za tłumem, tak jak ja zawsze mówię. Jeżeli my nie kierujemy się tym, że znana osoba w mediach publicznych powiedziała, że inwestuje tutaj i tutaj pieniądze, e, tylko rzeczywiście zrobimy proste sprawdzenie, gdzie wkładamy nasze pieniądze, e, to tak naprawdę ten, ta, ta sfera inwestycji jest też okej. Okay. No dobrze, no ale jeżeli e, dana instytucja jest sponsorem e, sportowców i, i e, jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to po co ja mam sprawdzać dalej, skoro, skoro za tą instytucją stoi druga, do której powinienem mieć stuprocentowe zaufanie. Tak, bardzo często mylimy sponsoring, bardzo często mylimy reklamę z tym, że właśnie jeżeli ktoś jest w mediach, nie nauczyli... Znaczy dziwi mnie troszeczkę, że nie nauczyliśmy się po aferze Amber Gold. Gdzie Amber Gold tak naprawdę miał duży prestiż poprzez sponsoring, poprzez media. Ja pamiętam ich logo, jak wisiało gdzieś na dużych budynkach i nie nauczyliśmy się tego jako naród, że tego typu rzeczy nie zawsze świadczą o firmie i że trzeba sprawdzić. Tutaj w Zonda Krypto tak naprawdę nie trzeba było mieć wielkich umiejętności. Wystarczyło wejść, poczytać w jakich okolicznościach pewne rzeczy się działy w firmie. Jak KNF w Polsce wydał ostrzeżenie, to jest było do sprawdzenia. Jak firma nie chciała iść z KNF-em do sądu, żeby wyjaśnić pewne wątpliwości, tylko po prostu poszła do kraju, w którym nie było żadnych obwarowań, jeżeli chodzi o regulacje Jakiekolwiek. Można było sprawdzić, że tak naprawdę ta firma była jedyną firmą, gdzie biegły jak robił raporty. E, to nie poświadczał bitcoinów owych, które teraz niedawno wyszły, że są na koncie. Tylko było to robione tak zwanym oświadczeniem notarialnym, że oni mają te bitcoiny. No, żadna firma, która handluje kryptowalutami czegoś takiego nie robi. Więc to były rzeczy do sprawdzenia, które tak naprawdę powinny zapalić czerwoną lampkę. Przekręt. W mojej ocenie dużo rzeczy się tam działo, które nie powinny się dziać w tego typu instytucji, która obraca pieniędzmi, pieniędzmi od ludzi. Ale to jest, mówię, to jest brak regulacji i naiwność nasza, że nie sprawdzimy tych rzeczy, które można. To były rzeczy do sprawdzenia bez, dla, dla każdego Kowalskiego? Dla każdego Kowalskiego mógł sprawdzić to. Czyli ci, którzy stracili pieniądze na Zonda Krypto, no trochę są sami sobie winni? Tak, yy, ta ślepa naiwność, ja tak uważam, że to jest ta ślepa naiwność, yy... Gdzie jest ta wina? Ja uważam, że ta wina to jest po pierwsze, że ciągle ślepo wierzymy, jeżeli znajdziemy jakąś firmę, bo jest sponsorem znanej instytucji. Jeżeli widzimy, że jakaś firma pokazuje się w mediach, no to ok, jeżeli się pokazuje w mediach, to znaczy, że możemy jej zaufać. Czyli my ciągle nie jesteśmy w stanie jako społeczeństwo zrozumieć, że to nie jest tożsame z tym, że firma działa legalnie i prawidłowo. I druga rzecz, naprawdę wystarczyło wpisać w internecie, teraz, jeszcze w dobie sztucznej inteligencji, poprosić o zrobienie raportu na temat tej firmy o wszelkich czerwonych flagach. Można było te rzeczy sprawdzić. Dobrze, ale tak sobie myślę, że Jan Kowalski umieszczając pieniądze w zonda krypto miał też takie poczucie, że w razie czego państwo mnie ochroni. No, że służby na pewno taką instytucję prześwietliły, bo skoro obraca takim wielkim kapitałem, to na pewno jest pod jakąś Kontrolą państwa mam na myśli, że nie wprowadzamy na, na rynek czegoś, co jest założenie, nie wiem, oszustwem na przykład. No więc czy ja naprawdę muszę jeszcze aż tak głęboko weryfikować, jeżeli taka instytucja w obrębie polskiego prawa i w obrębie generalnie kraju funkcjonuje? Wydawałoby się, to co pan mówi, logiczne, że nie powinna taka instytucja funkcjonować, reklamować się w przestrzeni publicznej i zbierać od ludzi, od społeczeństwa pieniądze. Tak, tak się działo. Tak. To, że instytucja państwa zawiodła i tak naprawdę KNF tylko wydało ostrzeżenie kupę lat wcześniej, na co firma po prostu przeniosła się do innego kraju, to było stanowczo za mało. Powinny tutaj być zrobione regulacje i taka firma nie powinna być być dopuszczona do zbierania pieniędzy od ludzi. Myślę, że tutaj ŁOKiK powinien też zainterweniować, sprawdzić. Tak jak w Ambergold. Polskie instytucje definitywnie zawiodły. W Ambergold teraz mamy zonda krypto, a pomiędzy jeszcze był Cinciasz.pl. No to wie pan, jeżeli raz można się pomylić, drugi raz przy okazji Cinciasz.pl można się pomylić, no ale trzeci raz się pomylić to to już jest skrajna głupota. Nawet nie tyle od nieodpowiedzialność. Tak, dlatego y, ja uważam, że rząd powinien rozmawiać y, z osobami, które się znają. W ramach y, Business Center Club y, jestem członkiem Komisji do Spraw Rynku Finansowego w Polsce. Y, staramy się spotykać z przedstawicielami rządu i mówić o takich rzeczach i o takich niebezpieczeństwach. Jest takie wrażenie, że troszeczkę za mało jest, y, są słuchani profesjonaliści, którzy na tym się znają, żeby tego typu sytuacji uniknąć. Więc ja myślę, że tutaj ta potrzeba dialogu powinna być większa. A jeżeli są regulacje i nagle słyszymy, że to są nadregulacje, że prezydent wetuje raz, drugi raz e, ustawę o e, kryptowalutach, bo słyszymy, że ta ustawa jest za gruba, za, za duża, no to jak to rozumieć? No bo można mieć pretensje do władzy, że władza nas nie ochroniła. Z drugiej strony władza odpowiada, no ale mamy trochę związane ręce. No i ja już nie wiem, co o tym myśleć. Tutaj już nie chciałbym wnikać w weto, które było i, i w ten projekt zrobiony, ponieważ on i tak by nic nie zmienił. Czy ta ustawa by teraz weszła, czy nie, to ta, ta sytuacja by się zadziała. To trzeba było zrobić dużo wcześniej i, i troszeczkę gdzieś na takiej płaszczyźnie... No to przypomnę, że pierwszą wersję ustawy jeszcze wetował prezydent Duda. No to mhm. było już wcześniej. Tak. I wtedy, I wtedy gdzieś był ten moment właśnie robienia i zabezpieczenia, żeby ta firma, tak jak inne firmy, które zbierają pieniądze na kryptowaluty w Polsce... Miały ograniczenia, były pod nadzorem KNF-u. Jedyna ograniczenie. Od kilku lat została w ogóle zawieszona rejestracja tego typu firm, ponieważ one były do tej pory pod, chyba bodajże w Katowicach, Urząd Skarbowy i tam się rejestrowały tego typu firmy. Ale to był właściwie żaden nadzór. Trzeba było się zarejestrować tylko i można było prowadzić. Od paru lat nowe firmy tego typu rzeczywiście nie mogą się zarejestrować, ale nic więcej polskie państwo nie zrobiło. Ja myślę, że w tej chwili to, co, na czym powinniśmy się skupić, to na tym, żeby informować tych, którzy stracili pieniądze, w jaki sposób mogą te pieniądze najszybciej odzyskać. I A mogą to... je odzyskać, pańskim zdaniem? Ponieważ e, e, redaktor Jadczak na antenie Polskiego Radia 24 mówił, Polacy generalnie, ci, którzy zainwestowali w zonda krypto powinni się raczej pogodzić z tym, że tych pieniędzy nie odzyskają i e, iść do przodu. Znaczy ja uważam, że e, jednak powinni e, ci, którzy zainwestowali te pieniądze wykorzystać wszystkie środki i nie mogą, tak jak w tej chwili jest, większość osób słyszę że czeka, jakie będzie śledztwo prokuratury, tylko powinni jednak zadziałać, ponieważ jak sprawdzamy raporty, które się pojawiają, informacje w mediach, były bardzo duże przelewy do różnych organizacji. Były duże transfery pieniędzy robione, jednak był zarząd, który odpowiadał za te wszystkie działania, który też ma majątek. Ja uważam, że teraz każdy, kto zainwestował tam pieniądze, powinien Poza czekaniem na śledztwo zrobić normalną procedurę, czyli wysłać wezwanie do zapłaty o pieniądze, które jest winne. Jeżeli wezwanie do zapłaty nie poskutkuje, pójść do sądu, uzyskać nakaz zapłaty. I z tym nakazem zapłaty, jeżeli my już mamy prawomocny, to my możemy użyć skargi pauliańskiej i żądać pieniędzy, od tych, którzy wzięli te pieniądze, gdzie były robione transfery. Przypominam, że na przykład fundacje, które dostały pieniądze w ostatnim czasie, gdy było źle w spółce, są zobowiązane do zwrócenia tych pieniędzy wierzycielom. Tam w ogóle nie trzeba przy tej skardze pauliańskiej udowadniać czegokolwiek, że działali w złej intencji. Jak była darowizna, oni mają obowiązek zwrócić pieniądze. Jeżeli mamy nakaz zapłaty... To, i nie mamy skąd ściągnąć, to ta skarga pauliańska również może iść do firm, które są y, poza Polską i my wtedy wnioskujemy o zabezpieczenie tych pieniędzy do czasu wydania y, skończenia całej rozprawy, więc ja uważam, że nie powinniśmy czekać, ci co tam zainwestowali tylko właśnie powinniśmy iść tą drogą to nic naprawdę nie kosztuje, wysłanie wezwania do zapłaty na adres firmy gdzie była zarejestrowana i nie musimy za granicą o ten nakaz występować tylko w polskim sądzie, co regulują przepisy Unii Europejskiej i wtedy skarga paulańska, a najlepiej zebrać się w grupę, bo wtedy jest taniej, prawnik wtedy wyszuka po tych wszystkich transferach te firmy i bezpośrednio zwracamy się do tych firm. Czy jako ekspert znający się na pieniądzach, o, o czym świadczy fakt, że można dokonać takiego dużego wydarzenia na rynku finansowym, po czym wyjechać do Izraela i mieć poczucie, że jest się bezkarnym? Mam na myśli prezesa Zonda uh -huh, Krypto, tak. który według medialnych doniesień znajduje się właśnie w Izraelu i słyszymy ze strony e, służb, ze strony ministra sprawiedliwości, że doświadczenie w ściąganiu obywateli Izraela do Polski w celach właśnie tutaj prawnokarnych no, wydaje się być bardzo utrudnione, wręcz niemożliwe. Znaczy osoba jakby tutaj w postaci prezesa, no, jakby wiedziała co zrobić, gdzie wyjechać, jak działać, jeżeli ktoś działa na tym rynku i ma podejrzenie, że może być ścigany przez służby, wie doskonale co robić, żeby nie być złapanym. Ja nie chcę wetować też, jakby wetować jakichś wyroków, czy on hmm. jest tam winny, czy nie jest winny, czy kto tam jest winny, natomiast... Ja u... myślę, że wierzyciele chcieliby wysłuchać. Natomiast wierzycie. wierzyciele powinni, tak jak mówię, wystąpić o nakazy zapłaty i wobec również tego Pana, ponieważ podejrzewam, że ma jakiś majątek, jak i inni członkowie zarządu, jak i wszyscy, którzy dostali przelewy w ostatnim pół roku, wystąpić później wobec nich o, o te pieniądze. I tutaj jest ta realna szansa, nawet jeżeli sama spółka tych pieniędzy nie będzie miała. Proszę mi wytłumaczyć, jak to możliwe, że giełda kryptowalut może upaść? To jest normalny podmiot który po prostu zbiera pieniądze, który w Polsce nie podlega żadnym regulacjom, tak jak bank może w Polsce upaść, co jest też normalne, natomiast ma gwarancje y, państwa, są gwarantowane kwoty. I właściwie większość instytucji w Polsce, chyba wszystkie poza, poza giełdą kryptowalut, które zbierają pieniądze, takie gwarancje mają. Nawet deweloperzy firmy turystyczne, które zbierają na wycieczki, mają takie gwarancje. Dlatego tym bardziej jakby jestem ciekawy śledztwa i powiązań, dlaczego tak długo państwo polskie zwlekało z regulacją dla takiej giełdy kryptowalut. Czy w związku z tym ci, którzy inwestują w kryptowaluty mając świadomość Dużego ryzyka, albo e, e, mając świadomość, że e, mogą bezpowrotnie stracić te pieniądze, bo za tym nie idą żadne re regulacje, to czym się kierują? To jest. Bo, bo na tym po prostu dużo zarobić i to jest ten powód? Tak, jak najbardziej. Ja osobiście też swój, część swoich pieniędzy inwestuję w kryptowaluty. Dywersyfikuję, mam mnóstwo tych różnych gdzieś inwestycji tak jak mówię, to nie jest kwestia, żeby się znać. Natomiast y, można rzeczywiście na tym zarobić. Natomiast trzeba wiedzieć, że i, jeżeli w Polsce był to rynek nieuregulowany, to trzeba mieć świadomość, że można na tym stracić. I rzeczywiście przy wyborze tego operatora, tej giełdy kryptowalut, no trzeba było zrobić jakieś podstawowe sprawdzenie, sprawdzić, czy dana firma rzeczywiście istnieje, czy są czerwone flagi jakieś y, przy jej działalności, czy nie ma tych czerwonych flag. Znaczy tutaj, w tej firmie, te czerwone flagi były od początku. Czy afera wokół zonda krypto nie sprawi, że, albo inaczej, może u pana, nie było takiego momentu, że lepiej może jednak się z tych kryptowalut wycofać, no bo skoro największa giełda w Polsce upadła, to, to wcale nie jest powiedziane, że innych nie spotka to samo. Zgadza się. Natomiast wie pan, to jest tak samo jak inwestując troszeczkę w akcje kupując na giełdzie. Nie znikną nam te pieniądze z giełdy, które gdzieś kupujemy akcje przez giełdę. Natomiast prawdopodobieństwo, że jakaś firma będzie miała krach i stracimy te pieniądze też jest duże. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy inwestowali w nowe rzeczy, natomiast sprawdzali rzeczywiście podmiot, któremu dajemy nasze pieniądze, który jest operatorem i kupuje te kryptowaluty w naszym imieniu. Bo, bo wahania są duże, bo jak spoglądam na, na rozkład tego, jak, jak ile kosztuje bitcoin, ten najpopularniejszy z kryptowalut, to, to oczywiście jest to zabawne, kiedy spoglądam na rok 2016 i za jednego Bitcoina płaciło się 1700 zł, ale w 2021 roku to było już blisko 230 tysięcy złotych, żeby niecały, nieco ponad rok później, w 2022 roku pod koniec, Bitcoin kosztował raptem 70 tysięcy złotych. Z 230 spadamy na 70, żeby znowu, mamy teraz 2026, kosztował 282 tysiące złotych. Z 230, 70 na 280. to, to są... No to to jest, to jest hazard. I taki nie. Wie pan ostatnio rozmawiałem no. z jednym z panów, który ma swoją galerię sztuki. Jest specjalistą jeżeli chodzi o inwestowanie w obrazy i tak też próbował powiedzieć na czym polega ta, inw ta sztuka inwestowania w obrazy. I Gdzieś, gdzie się wydaje, że jest obraz, mamy jakiegoś znanego artystę, to też usłyszałem, że Artur, to do końca tak nie jest, ponieważ wystarczy, że ktoś znany w świecie, arty, w świecie związanej z obrazami weźmie jakiegoś młodego artystę, powie, że ten obraz kosztuje tyle i tyle, a powie tak, ponieważ ma 100 obrazów tego autorstwa, on je sprzeda po 100 tysięcy euro i później przestanie o nim mówić. To trzy lata później nagle te obrazy znowu są warte 5 tysięcy albo tysiąc euro i opowiadał mi o dużej ilości tego typu rzeczy, więc to się dzieje jakby w każdej branży. Kwestia, tak jak ja mówię, to jest tylko tego rozsądku i inwestowania części swoich pieniędzy i najlepiej sprawdzenia, komu je powierzamy. To jakie mechanizmy powodują, że e, bierzemy pod uwagę ryzyko straty pieniędzy? No, wydawałoby się, że nie ma nic gorszego, skoro trzeba tyle się namęczyć, żeby te pieniądze zarobić cały czas powtarzam, że nie ma na polskim rynku poza obligacjami żadnej inwestycji, która by nie niosła za sobą ryzyka. Nawet inwestycje, które są bardzo mocno zabezpieczone niosą za sobą ryzyko inwestycyjne. To dlaczego chcemy inwestować? Ponieważ chcemy zarobić dużo pieniędzy. W jednym z ostatnich wywiadów prowadzący pamiętam fajnie mi powiedział, że ja chciałbym tak wsadzić gdzieś jakieś pieniądze, przez pięć lat nie sprawdzać co tam się dzieje i po pięciu latach, żeby okazało się, że jestem milionerem. Marzymy o takiej inwestycji która nam da bardzo duży zwrot. I to jest naturalna potrzeba człowieka, że chciałby zainwestować w coś, co dużo zarobi. Kryptowaluty pokazują, że nawet małe inwestycje, ponieważ są osoby, które zainwestowały kilkaset złotych, czy kilka tysięcy złotych w jakąś kryptowalutę, zostały milionerami. Więc pokazuje nam to, że rzeczywiście można tam dużo zarobić. Nasza chciwość niestety powoduje to, że my nie inwestujemy jakiejś ułamkowej kwoty pieniędzy, typu właśnie 500 tysiąc złotych, które mamy na zbyciu, tylko inwestujemy bardzo często wszystkie nasze oszczędności. A to w tym kierunku nie powinno iść. A jest dużo też historii pokazujących, że ludzie stracili pieniądze. No bo wiadomo, że sukces... I, I to jak się zyskuje duże pieniądze automatycznie jakby mam takie poczucie czasami wypiera myśl o tym, że możemy te pieniądze również stracić, że jednak żyjemy w takiej bańce, że nam się uda albo że my zyskamy. To, to jak przygotować się na to, że wcale ten scenariusz nie musi się powtórzyć w naszym przypadku? Znaczy, to, że możemy stracić, to fajnie pokazuje rozmowa z piątku, która została opublikowana w jednej z gazet y, Suszka y, z Zaorskim, no, gdzie jakby jest pokazane, prawda, jak bardzo szybko y, stracił te pieniądze i popadł w długi, prawda, przynajmniej jak wynika, wynika z tego wywiadu. Przy każdej inwestycji powinniśmy mieć taką... Takie założenie, ile chcemy zarobić na tej inwestycji i kiedy jest wyjście. My bardzo często w momencie inwestowania, i to jest w kryptowalutach bardzo częste, wchodzimy trochę jak w hazard. Czyli jak włożymy jakieś pieniądze, zarobimy na kryptowalutach te 50-100%, znam dużo ludzi, to nie wyjmie tych pieniędzy... Tylko ok, zarobiłem 50-100%, wrzucę jeszcze więcej. Oni wrzucają jeszcze więcej pieniędzy. A kryptowaluty niestety, tak jak pokazał pan na Bitcoinie, raz jest taka, raz jest taka. I rzeczywiście te pieniądze tracą. Przy inwestycjach, które są tego typu inwestycjami nowymi, ryzykownymi, powinniśmy zachować jakby jakieś jasne zasady. Wchodzę na tyle i tyle, jak zarobię tyle i tyle, wyjmuję te pieniądze, a dalej inwestuję nadwyżki. Rozsądek przede wszystkim. No ale skoro zyskuje, mhm. skoro idzie w górę, skoro e, ten wykres, o którym ja wspominałem, no to e, w 2025 roku w lipcu, no to był, to był faktycznie gigantyczny wzrost, bo to było 419 tysięcy, teraz mamy 280. No to, to jest, to jest okej, okay, to, to już jest wyraźny spadek. No. no ale to wciąż są jakieś takie ogromne pieniądze, to może jest jeszcze jakieś takie ryzyko, może się jeszcze odbija, może jeszcze na tym... Może warto to jeszcze podtrzymać, nie wyciągać, jak zaczyna spadać. Tak, I to już jest hazard? I... Hazard jest w momencie, w którym my um, zarobimy i nie trzymamy się tego naszego założenia, że powinniśmy już te pieniądze wyciągnąć. To już się zaczyna hazard, że zaczynamy znowu inwestować. I to jest um, te, ta sama mentalność co osób uzależnionych, które idą do kasyna. Czyli idzie do kasyna, z, zarobi coś i zaczyna coraz więcej, bo jak ja zarobiłem trochę, to zaczynam zarabiać. Nie? Oczywiście już abstrahuję od tego, że w kasynie powinna być zabawa, a nie zarabianie pieniędzy, natomiast my tutaj wpadamy w tą samą pułapkę, w to samo uzależnienie i nie jesteśmy racjonalni. Tak jak ja mówię, inwestujesz w coś, zrób założenie, wyjmij kapitał, który mm, wsadziłeś, nie będziesz już stratny, obracaj tym, co zarobiłeś. To jest bańka, która za chwilę pęknie, czy bitcoin to jest przyszłość pieniądza? Czy bitcoin, no generalnie kryptowaluty. kryptowaluty bo tak, bo mhm. ja... Bo, Używam tego skrótu myślowego, bitcoin równa się kryptowaluty, ale wiemy, że bitcoin to jest jedna z walut tak. na całym tym rynku. Tak, ja uważam, że idziemy w tym kierunku, że cyfrowy pieniądz jest, jest przyszłością i nie unikniemy tego. Jedynie co jesteśmy w stanie robić, to mądrze rozpoznawać te firmy, którym powierzamy nasze pieniądze. Natomiast w drugą stronę na pewno nie pójdziemy. Czyli nie wracamy do gotówki, nie wracamy do sprawdzonych inwestycji, wszystko będzie się teraz obracać elektronicznie? Obserwując jak wygląda system prawny na całym świecie, jeżeli chodzi o obrót gotówką i jak mocno już zaczyna to wchodzić w Polsce, jak są ograniczenia obrotu gotówką, nie widzę możliwości, żebyśmy gdzieś wrócili w drugą stronę. Będziemy iść w cyfrowy pieniądz. I będzie to też rynek, który będzie rynkiem bardzo wielu spekulacji. Nie wiem czy pamięta Pan jak ten właśnie Bitcoin, jak Pan tam mhm. opowiadał cenę, która tam była. Początkowa ten... to w ogóle było 1700 zł. Dokładnie złotych. tak. Ja, ja pamiętam też jak wtedy ktoś do mnie przyszedł i mówi Artur chodź się zainwestuj w Bitcoina. I wtedy rzeczywiście jakoś tak pesymistycznie na to spoglądałem. I dużo osób nie dawało temu przyszłości. A zobaczmy jak ten rynek się rozbudował i jak bardzo dużo jest tych aktywów Także będziemy na pewno szli w tym kierunku, tylko myślę, że będzie to tak jak w Stanach Zjednoczonych się w tej chwili dzieje Zacznie to być regulowane i po prostu będą dopuszczane niektóre kryptowaluty na regulowany rynek Więc ten kierunek będzie Czyli musi jeszcze dojść do kilku załamań, żebyśmy doszli do wniosku, że to wymaga szerszych rozwiązań prawnych że to nie można zostawić rynku samemu sobie. Ja myślę, że już chyba ci, co u nas w kraju odpowiadają za te decyzje, dojrzeli do tego, żeby w miarę szybko to uregulować. Artur Orzełowski, założyciel Akademii Inwestora, psycholog biznesu, był gościem Polskiego Radia 24. Panie Arturze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję serdecznie Panu.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 no i nie ma lipy, no.